Scena dziesiąta. Też same ta Drachowa. Rączki całuję. Jestem, jestem. Moja ta Drachowa. Zaszły tu pewne zmiany. Młody pan żenić się z Hanką nie chce. Jakże to? sami mi to nie oświadczył. Ale się namyślił. Tak niby mienich cdernych pod błogosławieństwem matki. To duże słowo. No, ale to krzywda dla Hanki. – A ja przecie dziecka, co go do chrztu świętego podawała, ukrzywdzić nie dam. – Nikt jej ukrzywdzić nie chce. Pani gospodyni jest bardzo zacna osoba. – I może tam coś niecoś Hance da, jako odszkodowanie? – Tulska, cicho, nie kalopuj się. – drochowa milczy. – No, a czy ja wiem, co jak? – Proszę wielmożnej pani, święty związek małżeński, a pieniądze? To całkiem insza inszość no tak, ale dobre i to każda inna matka to by dziewczynę wygnała bez dobrego słowa a tu się jeszcze troszczą i chcą coś dać? No moja ta drachowa, przyznajcie, że takich ludzi to mało na świecie ja zawsze mówiłam, że to święte państwo, ale krzywda krzywdą? E, samiście mówili, że pieniądze wszystko kryją. Jak Hanka mieć będzie coś w szparkasie, to ani się nie resztę nie spyta. Może być. Jak myślicie, co i jak? Proszę, wielmożnej pani, to już Hanki rzecz. Trzeba mi z nią pogadać. Naturalnie, zaraz wam Hankę przyślemy. Chodźmy, ciociu. Całuję rączki wielmożnym paniom. Duska wychodzi. I miejcie rozum. – Bo to tylko dobre serce pani, a żaden mus. Rozumiecie? – Niby. – Wchodzi Hanka. Julia Siewiczowa wychodzi.